Ja mam na imię Andrzej, jestem alkoholikiem. Witam Was bardzo serdecznie. Nie wiem, czy to mi zajmie aż 30 minut, ale pokrótce spróbuję Wam przedstawić, jak to u mnie było z tym krokiem ósmym. Jak na dzisiaj rozumiem i staram się przestrzegać lub widzę, jak inni przestrzegają tradycji, tradycję ósmą, jak, jak, jak ją stosują. Nie? Jeśli chodzi o krok ósmy, Oczywiście do tego kroku ósmego nigdy bym nie doszedł, żebym nie postawił wcześniej pierwszych siedmiu, bo, bo tak to jest ułożone, że najpierw musiałem sobie ugruntować to, zaakceptować, że jestem w ogóle alkoholikiem. Później musiałem e, uwierzyć w tą siłę większą, która przywróciła mi zdrowy rozsądek. I, i tą siłą większą dla mnie była na początku tylko wspólnota, Terapeuci, moje, moje najbliższe otoczenie, rodzina, który, od której miałem wsparcie, pomimo, że na początku myślałem, że mi rzucają kłody pod nogi, bo oczywiście. E, nie podobało im się moje życie z alkoholem. I, i, I na początku, dopóki się nie. Ja tego nie zobaczyłem, to, to miałem ich za wrogów, nie? A dzisiaj wiem, że działali z myślą o mnie, e, dla mojego dobra, nie? E, musiałem podjąć decyzję w kroku trzecim, że od tej pory nie będę już reżyserem i, i oddam te swoje myśli i swoje działania mojej sile wyższej, nie? I za tą decyzją mu, musiały pójść konkretne działania, tak? Musiałem zobaczyć w kroku czwartym i piątym, co tak naprawdę mnie odgradzało od działania mojej siły wyższej, która mogłaby w tym moim życiu coś zmienić, czyli ten mój egoizm, egocentryzm, nieuczciwość, zalęknienie e, i wiele kompleksów. Mm, to, to, I to wszystko z tego wynikało niestety. Nie? Ja oczywiście trzymałem się przez lata uraz, e, byłem wystraszony i, i, i nie umiałem ruszyć z miejsca. Tak? Nie, nie potrafiłem na tamten moment zaakceptować ani siebie, ani innych. tak? No i stąd Między innymi z tej listy uraz, plus z tej tabali seksu, czyli zaburzonych relacji z innymi, wynikło wiele osób, które potem umieściłem w, na liście kroku ósmego. Nie? Później był jeszcze krok szósty i siódmy, który mnie przygotowywał do tego, nie? że ja musiałem poprosić Boga o gotowość, żeby usunął ze mnie te wady. I to zaznaczam właśnie, Usuną. Te wady ze mnie nie zniknęły, nie? Ja dalej je mam. Ja dzisiaj mam w sobie i dobro, i zło. E, ale na ile potrafię w pokorze oddać mu, tak jak obiecałem mu to w tej modlitwie kroku siódmego, że od tej pory będę robił wszystko zgodnie z jego wolą, to, to staram się tak żyć, nie? Oczywiście nie jestem ideałem i i czasem wracam do samowoli i, i robię po swojemu. I wtedy z reguły w moim życiu jest jakieś małe zamieszanie, nie? Coś, coś mi nie wychodzi, nie? Ale przechodząc teraz już do kroku ósmego, e, tak jak powiedziałem, ten, tą listę osób do tego kroku e, tworzyłem głównie, głównie, bo było jeszcze parę osób, które doszły, których ja po prostu skrzywdziłem, a nie miałem do nich żadnych uraz. Jedynie był, był jakiś lęk się pojawiał, nie? Że, że mam to niezałatwione, nie. Załatwione, nie? I, I takie dwie osoby dopisałem, nie? które mnie nie skrzywdziły, ale wiem, że ja im wyrządziłem krzywdę, nie. To, I to były takie dwie osoby spoza mm, listy kroku czwartego, list kroku czwartego, które, które umieściłem na tej liście kroku ósmego. I po co mi to jest potrzebne? No te kroki 8 i potem wynikający z, z, ze sporządzonej listy krok 9 pozwala mi tak naprawdę domknąć uporządkowanie mojej przeszłości i, i, i tak jakby posprzątanie tych zgliszcz, które zostawiłem po, po tym okresie, kiedy piłem, ale i kiedy, jeszcze, kiedy już nie piłem, ale jeszcze no niejednokrotnie krzywdziłem ludzi dalej, nie? Znalazły się na tej liście też osoby, bo, bo to też wyszło mi w tabelce kroku czwartego e, osoby, które krzywdziłem już zanim sięgnąłem po alkohol. Także dosyć głęboko poszukałem w poszukałem tej swojej pamięci i nie mówię, że, że, że zarówno ten, a szczególnie następny krok, dziewiąty, że były łatwe, bo nie były łatwe, to były kroki dosyć trudne, że musiałem się zmierzyć ze swoimi oporami, lękiem, z nieśmiałością, ze strachem przed oceną, co sobie pomyślą, co powiedzą i jak, jak, jak na to zareagują, nie? Ale wiecie co, ja po prostu dostałem taką modlitwę o gotowość, szczególnie do tych, do których nie byłem gotowy, nie? Bo ja po prostu przy tych imionach, czy tam pseudonimach, które Miałem zapisane, stawiałem sobie takie plusy przy niektórych od razu, że jestem gotowy z nimi porozmawiać i, i, i spróbować im jakoś zrekompensować tę moją krzywdę, którą im wyrządziłem. Natomiast było trochę osób, które no nie do końca byłem gotowy na to. Nie? I tam stawiałem sobie minusiki i po prostu trwałem w modlitwie, żeby, żeby tą gotowość uzyskać, nie? Prosiłem moją siłą wyższą o, o tą gotowość. No i wiecie co, już na dzisiaj mam gotowość do wszystkich. Nie do wszystkich jeszcze poszłem, bo po prostu na przykład mam tu przed sobą tą listę osób, nie mam, nie mam na, na ten moment kontaktu z ludźmi z dzieciństwa, nie? I z, z młodości, z dziewczynami, z kolegami z dzieciństwa, którzy już wtedy tam te moje wypaczone Instynkty zachowania gdzieś ich wpłynęły czasem na, na, na, na, na, na nasze relacje i zaburzały je. No i oczywiście nie jestem w stanie zadośćuczynić osobom, których miałem na tej liście, a dzisiaj już nie żyją. Nie? Oczywiście gdzieś w modlitwie ich polecam, to wszystko wyznaję, czy jak mogłem to na grobie to zrobiłem, ale to, to, to tak jakby nie jest nawet do końca takim nakazem z Wielkiej Księgi, żeby tam udać się do osób zmarłych, nie? Ja to po prostu w głowie sobie i z Bogiem przerozmawiałem i przemodliłem. Mam nadzieję, że, że, że w jakiś sposób mi przynajmniej, no może nie wybaczyli, ale przynajmniej mnie wysłuchali, nie? Że ja nie zawsze świadomie ich krzywdziłem. Nie do końca wiedziałem przez lata, co się ze mną dzieje i wydawało mi się, że, że jestem takie jak inni ludzie i że inni też się tak zachowują. Miałem tendencję do porównywania się i, i niestety widziałem te podobieństwo takich tych moich odchyłów, tych złych zachowań, natomiast nie widziałem, jak bardzo odchodzę od normy w taki, no, takiego człowieczeństwa nie w relacjach z innymi ludźmi. I tego nie widziałem nie? i dopiero to potem wspólnota, program mi, mi pokazały. nie Także uzyskałem to i wiecie co? W większości w mojej głowie, szczególnie do tych, co miałem właśnie te minusy postawione na początku, nie? Bo zacząłem od tych, do których byłem gotowy, nie? Do, szczególnie do najbliższych, żony, rodziców, siostry, dzieci. To do nich najpierw poszłem, natomiast potem byli inni w kolejności i, i tak jak mówię, i budowałem tą, tą gotowość, prosiłem cię o, o, o to pragnienie zadośćuczynienia żeby we mnie powstawało i, i tak też się stało nie? i yy, y, y wiecie co, właśnie w rezultacie tych, tych yy, pierwszych już moich kroków yy, do tych ludzi, tak jakby stało się tak, że zaczęły puszczać te bariery, nie? że tak jakby ten lęk przed tymi następnymi do których miałem obawy, wątpliwości nie było tej gotowości, zaczął znikać no Bóg po prostu dodawał mi tej siły, nie? żebym przed tym bardziej, że te spotkania, które sobie czasem moja głowa produkowała, jak, jak one będą wyglądały, odbywały się inaczej niż sobie myślałem. Nie? Ja się bałem, że będzie mocna krytyka, ocena, że nawet ktoś mi może napruć w twarz, że ktoś może po prostu nie, chce, nie chcieć ze mną rozmawiać. Nie? nie było tak. Nie było tak po prostu... W większości tych przypadków byłem w ogóle serdecznie przyjęty. Ci bliscy z rodziny to wręcz mnie przytulili. Weź, przestań, po prostu łopie, żyj teraz tak jak, jak, jak żyjesz, a, a jak możesz, to jeszcze, jak, jak twierdzisz, że jeszcze można wiele rzeczy naprawić to i zmienić, to, to zmienia. I taką naprawdę z reguły dostawałem takie, takie ciepłe odpowiedzi. Nie? Żona, żona to mi powiedziała naprawdę bardzo krótko. Bo ja, ja też z tym zadośćucznieniem, powiedzmy, że ja to nie robiłem tak jakby na raz, nie? Te, te, te rozmowy i to wszystko, to, to nie jest, że to było tam jakieś jednorazowe, nie? Ale jak już właśnie byłem w trakcie realizacji tego programu ze sponsorem, to, to pamiętam jak żona mi po prostu powiedziała, prze, prze, przepraszam, że teraz przeklnę. Ona po prostu powiedziała, Andrzej, ja cię proszę, tylko tego nie spierdol. Bo jest naprawdę cudownie. Mówię, ja, ja o takim życiu cały czas marzyłam, tylko nie wiedziałam, że tak można. Że, my, że, że, że dla nas to jest możliwe. Nie? I wiecie co, I ja teraz tą moją żonę to w ogóle bardziej kocham, niż chyba jak się z nią hajtałem. A żyjemy już prawie 27 lat po ślubie, za, za miesiąc będzie. Także to jest naprawdę i przeżyliśmy różne i, i fajne rzeczy i, i całkiem niedawno wiele, wiele trudnych rzeczy, żeśmy przeżyli, ale przerywamy to wspólnie, nie? Staliśmy się na nowo rodziną, na nowo rodziną, która, która się wspiera, pomimo tych, tych właśnie różnych trudnych przeżyć, niektórych oczywiście wynikających z moich zachowań z mojej arogancji, czasem agresji, złości, gniewu, ale i niewiedzy, lęku, pychy itd., nie? i tak dalej. I dzisiaj ja, ja byłem kłonny to wyznać. Nie? Ja jestem świadom, że tym najbliższym, których przez lata krzywdziłem, czyli rodziców, tam rodzeństwo, żonę, teściów, Nigdy im do końca tego nie zrekompensuje, bo to ani żadne pie pieniądze, ani żadna rozmowa tego do końca nie zrekompensują, nie? Ale ja dzisiaj wiem, że te moje życie w innym wydaniu, czyli w wydaniu takiej najlepszej wersji samego siebie, są taką najlepszą nagrodą. Zresztą to od nich usłyszałem, nie? Że oni to widzą, tą zmianę, że oni to doceniają, że oni mogą na mnie liczyć. Oni, oni mnie wspierają dalej, od samego początku. Ja dzisiaj wiem, że oni chcieli dla mnie dobrze, to ja się broniłem przed tym, bo ja nie chciałem łaski, ja nie chciałem pomocy, bo ja przecież wszystko znam, tak? Przez te całe moje życie to było właśnie oparte na samowoli i reżyserowaniu przedstawienia. I to się po prostu nie sprawdziło, nie? I oni to widzieli, nie? I, i, i widzą też, że dzisiaj e, inaczej, nie? I wiecie co, ja, ja przecież już na samym początku ja nie, nie, nie, żadnej łaski nie zrobiłem, że ani i sporządziłem tą listę, i stawiałem kolejne kroki, i, i cały czas je stawiam. Nie? Ja tak naprawdę kroka potem już następnych od 10 do 12, to stawiam wszystkie 12 kroków każdego dnia na nowo. Ja muszę pamiętać, że jestem alkoholikiem, muszę pamiętać, że potrzebuję siły wyższej, że to on jest reżyserem w moim życiu że potrzebuję tego obrachunku moralnego codziennego i najlepiej jak on jest natychmiastowy że potrzebuję z pokorą podchodzić do wielu ludzi, do wielu zdarzeń które się zdarzają w moim życiu że muszę właśnie potrafić odróżniać to co mogę zmienić od tego czego nie mogę zmienić bo często się rozwalałem o te oczekiwania i na hama próbowałem zmienić coś czego nie byłem w stanie zmienić i ja o to rozwalałem nie? i dzisiaj właśnie proszę Boga o tą mądrość o ten właśnie zdrowy rozsądek żebym żebym umiał to rozróżnić, nie? I zmieniał tylko to. I tam działał... Przepraszam. Tam działał, gdzie mogę działać, nie? Tam zmieniał. Szczególnie siebie, nie? Bo to jest tak jakby dla mnie najistotniejsze, żebym ja siebie zmieniał, a, a nie innych, nie? A jedynie swoją postawą ewentualnie dawał jakieś doświadczeniem i w ten sposób być może na to, że ktoś usłyszy, że ktoś też coś spróbuje innego, nie? I oczywiście mam takie namacalne przykłady, że, że moje doświadczenia, czy kiedy się dzielę na mityngach, czy niosąc posłanie, czy w służbie, po prostu komuś służy i, i, i chce tego samego, co ja, nie? I za to jestem wdzięczny Bogu, że mogę, mogę być tym narzęd narzędziem takim użytecznym właśnie w jego rękach, nie? Bo o to chodziło, bo całe życie byłem takim bezużytecznym człowiekiem, który nie miał dobrych relacji z innymi, który popadał w wieczne kłopoty, długi, tarapaty, ale tak jak powiedziałem wcześniej, bo wiem, że polegałem na sobie, bo, bo ja wiedziałem lepiej, bo mój, mój egocentryz mnie po prostu zabijał, a przy okazji jeszcze ranił wielu dookoła. Nie? Oczywiście ja widziałem tylko te rany od nich nie? przez lata, nie widziałem tego, co ja robię im, ale właśnie te kroki... Między innymi też 8-9 były bardzo pomocne, żeby tą przeszłość i te relacje najlepiej jak potrafiłem naprawić nie? i zrekompensować tym, tym osobom na dziś i na przyszłość to, co, co mogę zrobić. Nie? Oczywiście o przyszłości mówię, jeżeli będę to robił dzień po dniu, tak jak to robię dzisiaj. Nie? I, i, a w to wierzę. W to wierzę, że, że, że, że, że to jest możliwe. To nie jest, że ja zakładam jako pewnik, ale wierzę to. Jeżeli tak będę żył i tak będę postępował, jak dzisiaj postępuję, to ja mam szansę dalej te, te rekompensaty tak jakby spełniać i, i być pomocny drugiemu człowiekowi, czy to alkoholikowi we wspólnocie, czy, czy każdemu innemu, czy mojej rodzinie, czy moim domu, sąsiedztwie, czy po prostu każdemu, kto tej pomocy y, potrzebuje, a, a ja będę w stanie mu pomóc. nie? I tak jakby tyle o tym kroku hmm, ósmym, bo nie chcę już tak jakby kontynuować dziewiątki, bo, bo to tak jakby jest efektem sporządzenia tej listy, nie? Natomiast hmm, tradycja ósma brzmi: Wspólnota anonimowych alkoholików powinna na zawsze pozostać nieprofesjonalna, ale czy nasze biura służb mogą zatrudniać niezbędnych pracowników? Wiesz co, wiecie co? Ta wspólnota nie jest profesjonalna, ale wielu ludzi, którzy. Służą już na tych niższych szczeblach, czyli tu mówię o, o, o fundacji, o biurze służby krajowej, o, o powiernikach. Tam naprawdę te niektóre rzeczy można powiedzieć, że nie jeden profesjonalista nie potrafi tak odpowiedzialnie do tego podchodzić. Nie? Mię, mnie właśnie program też nauczył tej odpowiedzialności tak, za to, co robię. Nie? On mnie też nauczył, że to nie jest tak, że ja dzisiaj wiele lat nie piję, yy, postawiłem te kroki i, i, i, i ja już nic nie muszę, nie? Ja właśnie dopiero muszę, tak? Ja dzisiaj już mam wyznaczony kompas moralny, tak? Ja, ja wiem, jaką drogą mam kroczyć i im bardziej staram się dopasować do tego, tym jest dobrze, tak? Im bardziej słucham się tej, tej nawigacji, która mnie prowadzi siła wyższa, to ja jadę we właści właściwą drogą i we właściwym kierunku. Natomiast jeżeli ja zaczynam trochę na bok, no to zaczynają się problemy, tak? I, nie i niepotrzebne kłopoty, emocje, jakieś, i jakieś małe zaburzenia relacji z kimś innym. nie? Taka niezgoda we mnie samym, Bo tak jak mówię, ten trzon moralny już jest odbudowany, taki kompas moralny mam, jak powinienem żyć. To sumienie jest na tyle już wyczulone, że każde moje złe zachowanie. Po prostu daje mi znać, tak. I i nawet jak tego nie wyłapię natychmiast, to wieczorem, kiedy się modlę, kiedy, kiedy robię krok 10, 11 to tak, taki już podsumowujący, to, to, to z reguły to wyłapuję. Nie? I, I nie tworzę na nowo wtedy listy kroku czwartego, nie? bo, bo, bo staram się to robić na bieżąco, żeby, żeby nie rosła ta lista. Chociaż ja też jedno wiem, że ta lista nie jest listą zamkniętą, bo ja mam raz, że mam luki w pamięci, bo wiele... Wiele tygodni w tym moim pijanym życiu było na urwanym filmie, jakby to tak podsumowując, także może być, że jeszcze ktoś mi coś przypomni, że samemu sobie przypomnę, słuchając właśnie doświadczenia, czy, czy spotykając, gdy mnie spotka jakieś zdarzenie, które mi hmm, przypomni jakąś sytuację, jakąś osobę, którą być może skrzywdziłem. Także ja tej listy nie mam zamkniętej tak do końca, nie? bo być może właśnie jeszcze się ktoś pojawi, coś sprawi, że ja będę musiał jeszcze się pokłonić nad tą przeszłością, nie? E, natomiast jeśli chodzi o tą tradycję, wiecie co? E, takie fajne zdanie jest na końcu w tej, tej, tej ósmej tradycji, e, czyli, że za dwunasty krok e, nikt nigdy nie powinien otrzymywać pieniędzy. Natomiast którzy pracują dla wspólnoty, są warci tej zapłaty i każdej. I wiecie co, wcale nie są, jeśli chodzi o, o, o jakieś wykonywane czynności, nie są ani gorsi, ani lepsi od ludzi, którzy nie są ze wspólnoty, nie? czyli nie określają się jako alkoholicy. I wiecie co, takimi osobami są przecież w, w BSK i, i dyrektor, fundacji i, i, i pracownicy fundacji, i osoby, które pracują w magazynie i oni nie, niejednokrotnie są też z naszej wspólnoty, ale oni nie dostają e, pieniędzy za to, że idzie na miting i dzieli się doświadczeniem albo idzie z posłaniem na odwyk czy na zakład karny. Nie. On wy, w, dostaje pieniążki za to, że on wiele godzin dziennie poświęca na to, żeby zapakować odpowiednie paczki i wysłać do osoby, która tą literaturę potrzebuje. tak? To jest jego praca, to jest jego zajęcie. On tam jest po prostu zatrudniony, jak równie dobrze mógłby być inny. Ale tutaj, jeżeli czasem jest telefon, czy, czy e, jakieś, jakieś zapytanie odnośnie właśnie literatury, to super jest. A mam to doświadczenie, bo się kontaktowałem z pracownikiem, który tam na, na, na tej infolinii jest e, w BSK e, i, i, i on wtedy wie lepiej niż, niż osoba spoza wspólnoty, jak może mi czy komuś innemu pomóc, tak? Bo on wie, o co chodzi, bo on jest w temacie, nie? Natomiast oprócz tego, że jest alkoholikiem, on wykonuje swoją pracę, żeby być jak najbardziej pomocny każdemu z nas we wspólnocie, nie? Na przykład w regionie też mamy taką osobę, która, żeby nie zatrudniać dodatkowej osoby, to, to u nas osoba, która pełni służbę koordynatora pik jest też osobą, która dostaje, teraz nie pamiętam, chyba 500 zł za to, że tak naprawdę dba o ten PIK. Prząta, robi zakupy, żeby tam była kawa dla kogoś, co przyjdzie pierwszy raz z zapytaniem, cukier, herbata, żeby była podstawowa literatura, żeby tam było posprzątane, umyte okna, zadbane w toalecie, umyta podłoga i tak dalej. I ona za to ma zapłacone. I nie w godzinach, kiedy pełni służbę, tylko ona to wykonuje przed i po. Czyli w dodatkowym czasie i za to ma zapłacone. nie? I z tego też tam sobie zakupuje te potrzebne środki do tego, żeby o tą czystość między innymi, zadbać. Nie? I, i, I za to tak jakby jest, bo to nie jest trik te wtedy niesienie posłania, tylko tak jakby umożliwianie, o nawet można powiedzieć, ona w ten sposób umożliwia korzystanie z konkretnych pomieszczeń, nawet czasem doniesienia posłania, tak że przychodzi tam na przykład, tam mo mogą się odbywać y spotkania sponsor podopieczny, tam mogą się spotkaniać i się odbywają spotka spotkania rady, spotykają się też dwie, dwie grupy anonimowych alkoholików i tak dalej, i tak dalej. Spotykają się różne... Zespoły, które się tworzą w regionie czy w intergrupach, czy to są tam jakieś doniesienia posłania, czy do organizacji warsztatów i to miejsce, i ta osoba po prostu nie jako służebna piku, tylko jako osoba, tak jakby można powiedzieć, sprzątaczka zatrudniona, ale która i Do której też mamy zaufanie, tak? bo ona oprócz tego, że jest służebną, to mamy do niej zaufanie i ona ma dostęp tam, ma klucze i się nie martwimy, że pierwszą lepszą osobę, bo no fajnie sprząta, to zatrudnimy, eee, czy tam nam coś nie zginie, czy nam gdzieś tam do, do czegoś nie zajrzy, a tam jest... Też, też, może nie, że tam dużo pieniędzy, ale jakaś tam, jakaś tam pieniądze, pieniądze, pomimo że zabezpieczone, że tam szafy pozamykane z literaturą i tak dalej, ale jednak to by była osoba tak jakby niezwiązana z naszą wspólnotą. A tak, to wiemy, że, że ta osoba jest i służebną, i może wykonywać poza godzinami pracy też takie, tak jakby prace, które, za które ma tam parę groszy zapłacone, za to, żeby umożliwić. Te, te, te spotkania i, i między innymi niesienie posłania. E, I jakieś spotkania takie też indywidualne, nie? Tak jak powiedziałem, nie? Taki sponsor podopieczny. nie e, Co by tu wam jeszcze powiedzieć? No, i o, o tej tradycji. Wiecie co, no więcej chyba doświadczenia nie mam, a, a tu nie chodzi o to też, żebym się dzielił jakąś wiedzą, tylko tyle mam ze swojego doświadczenia. tak? Miałem kontakty z dyrektorem służby krajowej, miał, miałem kontakty z pracownikiem, miałem pro, m, kontakty z pracownikiem o IT na przykład, który też tam pomagał mi zorganizować spotkania na Zoomie, bo, bo, bo musiałem kiedyś zorganizować takie spotkanie regionu na Zoomie. Także korzystałem z tych osób i bardzo mile to wspominam. To są osoby, które są życzliwe, podchodzące do, do wszystkich ludzi, czy, czy to służebnych, czy potrzebujących we wspólnocie pomocy. Mają wiedzę, a oprócz tej wiedzy, jeszcze tak jak powiem, mają jakieś szczególne predyspozycje do, do wykonywania niektórych zadań dla wspólnoty, nie? Czy to właśnie obsługiwanie biura, czy to jest praca, na przykład też miałem doświadczenie takie z panią, która jest osobą, która z naszego regionu jest biuletyn Karlik i ona jest taką osobą, która tak jakby, dopóki mieliśmy to jeszcze w BSK, bo w tej chwili już mamy to z powrotem w regionie i sami już to redagujemy, ale był, był taki moment, żeśmy redagowali Karlika, natomiast osobą, bo, bo BSK tak jakby brało pieczę nad tym, to, to osobą, która to sprawdzała pod, różnymi, jakby pod pod różnym kątem i merytorycznym, i, i takim właśnie też, czy tam nie jest jakaś naruszona tradycja, i, i wszystko w tych, w, tych, w tych tych różnych tam treściach, to tak jakby zadbała i plus szata graficzna. Ta osoba też jest zatrudniona a po to, żeby te różne nasze biuletyny, pisma i tak dalej właśnie w ten sposób dopracowywać, opracowywać, wyłapywać jakieś takie błędy nawet ortograficzne i to poprawiać, korygować, bo to idzie w świat. tak? To, to czasem też wpada w ręce nie tylko ze wspólnoty, ale i, i ludzi spoza też, żeby, żeby mieli o, o nas też, też dobre zdanie, że że, że pod tym kątem też potrafimy o siebie zadbać, nie? I, No i takie osoby są po prostu nam we wspólnocie potrzebne, nie? A jeżeli to jest nawet alkoholik, to ja nie widzę nic tym złego, nic sprzecznego, nie? Tam w Stanach, nie jak czytałem, to kiedyś też alkoholicy zajmowali się tymi klubami, a gdzie tam przyjmowali tych pierwszych, którzy z ulicy schodzili, dawali im na początku jakieś noclegi i, i prowadzili na pierwszy meeting, zanim oni stanęli po pierwszych dwóch, trzech dniach na nogi, tak? I te osoby też, one tam po prostu praktycznie przebywały cały czas, no. no. teraz sobie wyobraźcie, jakby któryś z Was miało aż tak służyć we wspólnocie, że poświęca swoją rodzinę, wszystko i idzie, nie wiem, na tydzień służyć dzień i noc, być w klubie, żeby zajmować się alkoholikami i nie mieć za to zapłacone, tak? A z czego ma żyć on i, i ta jego rodzina, nie? Także to jest tak jakby taki, poza w ogóle służbami, a poza niesieniem hmm, posłania czynności, za które każdemu innemu byśmy zapłacili, bo po prostu to wymaga zapłaty nie? za to, co on robi dla, e, dla nas, nie, bo, bo ma jakieś tam predyspozycje, nie? czy to jest związane z komputerem, czy obsługą biura, czy, czy magazynów, e, czy tak jak mówię, czy jakiegoś biura na, nawet w regionie, nie? nawet grupa tak naprawdę, jeżeli jest Prężną grupą, jeżeli ją na to stać, może sobie, a nie chce im się sprzątać, nie mają takiej służby gospodarza, dyżurnego, to może sobie zatrudnić sprzątaczkę i zapłacić jej na przykład, nie wiem, pięć dych za to, że posprząta salę na meetingu. jeżeli grupę na to stać, nie? Oczywiście grupy tego nie stosują, bo wolą, żeby to poszło na, na, na niesienie posłania i przekazane, żeby było dalej, na, na tworzenie różnych warsztatów, organizacji i tak dalej, ale ale też grupa jakby chciała, to ma taką możliwość, bo jest niezależna, nie? Tyle chyba ode mnie. Jakbyście mieli jakieś później pytania, to, to mogę odpowiedzieć. Dzięki.